Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek trzeci. Dokończenie części pierwszej i rozpoczęcie części drugiej. Wyjechaliśmy z Boru. Za stawem stoi ubożuchne miasteczko z nowym kościołem i pałacem żółtym w ogrodzie Ponad wodą Płaszczyzna, na której stoi Okuniew Cicha, samotna, okolona Borami W pamiętnym roku 1831 I pod Okuniewem Krew się lała. Dzisiejszy nocleg przypada W Okuniewie Budynek na pół rozwalony Murowany, uzbrojony W kraty Postawiony za miastem jest miejscem noclegowania więźniów, kozacy przed zachodem słońca obiecali mnie nie zamykać, mogłem więc jeszcze pozostać na świeżem powietrzu. Strudzone oko jednostajnym widokiem murów puściłem po bożej ziemi. Łęgi ślicznie zazieleniły się, młode bydełko domowe ptastwo powraca do chat. Drzewa pachną, jakby były pokropione wonnym olejkiem I kwitną, a jak ładnie Ptaki w powietrzu się gonią, śpiewają Wesołe i radosne z Bożego Słońca i Życia Które wonią, barwą, kwieciem, ruchem Podniosło się na ziemi i nad ziemią Długo nie widziałem tych piękności Jakże mi tęskno było za niemi. W więzieniu byłbym połowę krwi swej oddał za pokazanie mi cudów natury. Gdym zobaczył kawał obłoku przez szybę zamalowaną, to go witał jak zesłanie lub gościa wesołej myśli. Lubuje się też dzisiaj moje oko, kąpie w zieloności, Unosi się jakby nad niewidzianymi nigdy cudami, a dusza się raduje i czuje nieskończoną moc swoją. Czemuż jednak moja radość jest smutna? Co ją psuje? Czemu pozwala się psuć? Drzewa przyczepione do swojej ziemi porzucają ją wraz z życiem. Ptastwo weseli się w powietrzu, bo jest wolne i na drugi rok znowuż będzie bujało pod tem samym niebem, nad tymi samymi polami, wodami i borami. Ja zaś na drugi rok nie będę widział swojej ziemi, nie będę oddychał swoim powietrzem. To chociaż cieszę się patrząc na piękne oblicze ziemi. Ale smutnie się cieszę, jak przy pożegnaniu. Serce zbolałe i wymęczone odświeża się świeżym powietrzem, młodą roślinnością, ale przytem tęskno się rozrzewnia. Poleciałbym na to błonie. Och, szalony, przycisnąłbym się do murawy, napił powietrza. Podnoszę się, idę, ale za mną strasz. Siadłem więc znowu i chociaż pełną piersią oddychałem, ale mi było ciężko. Słońce zniżone ku ziemi pozwala patrzeć na siebie, promienie ukośne rozrzuciło między igły sosnowe. Chmury i chmurki białe i szare ozłociły się, uczerwieniły. Pasy fioletowego, pomarańczowego światła umalowały niebiosa. Na ziemi ptastwo ogólnym krzykiem zaśpiewało. Woń, ziół i drzew mocniej buchnęła w powietrze. W kościółku ubogiego miasteczka dzwonią na anioł pański. Jak dźwięczny i giętki głos dzwonka dzwoni mi w sercu. Wyprowadza z niego melodią cichą, tęskne uczucia i łączy z ogólną harmonią wieczora, która i Bogu musi się podobać, bo ją tak ładnie stworzył. Darujcie mi te uniesienia i smutki, darujcie więźniowi rozkoszowanie się w naturze i te wszystkiego łzy. Nie nasyciłem się tą cudowną pięknością natury A kozacy mi mówią, żebym poszedł do swojej nory Zamknęli mnie w brudnej izbie z małym okratowanym oknem Napełnionej słomą, w której mnóstwo plugastwa Tu jeszcze więcej czułem świeżość i piękność minionego wieczoru Zasnąłem, taki był pierwszy dzień Mojej podróży. Część druga. Nazajutrz, gdy mi drzwi otworzono, słońce już wstało i ranna rosa zaczęła znikać z liści i traw. Siostra przybiegła do mnie i zaprowadziła wraz z kozakami do miejscowego kościoła. Świeży i nowy kościół ładnie był ozdobiony, w ołtarzach kwiaty robione najrozmaitszych kolorów. Czerwone, żółte, niebieskie, pozłacane i posrebrzane. Obok tych papierowych kwiatów stały w kubkach i dzbaneczkach kwiaty polne i leśne. Żółty jaskier, gałęzie rozkwitłej czeremchy, bukiety fiołków. Świece woskowe w wyczyszczonych lichtarzach drgały płomieniem. Lampki z czerwonego, fioletowego, zielonego, i granatowego szkła Mieniły się tajemniczem Światłem ukryte Między liśćmi i kwiatami Nad ławkami Stały chorągwie Z świętymi, z Matką Boską Chrystusem Z szkieletem śmierci uzbrojonym W kosę Obrazy po ścianach rozwieszone Podłoga wymieciona I gałązkami zasypana Jakżeż miło I swobodnie w tej świątyni Gromadka ludu tuliła się przy konfesjonale, w którym zacny kapłan słuchał spowiedzi, a okiem i ręką mnie błogosławił. Cicho i wonno słychać westchnienia bicia się w piersi, czuć szczerą modlitwę i rozkosz duchową. Ostatnia to świątynia, w której chwaliłem Boga na rodzinnej ziemi. W niej prosiłem go o łaskę, miłosierdzie, o opiekę na trudną drogę i życie trudne. Kozak zadzwonił szaszką o podłogę, dał znak, przerwał modlitwy. Trzeba było wychodzić, czas w dalszą drogę. Po powrocie z kościoła zajęty zostałem surdutem, który przypadkiem pozostał przy mnie i nie był mi zabranym. Jeden z konwojujących kozaków, skradłszy go, dał do schowania żołnierce. Kozak dziś rano z żołnierką pokłócił się i ta, mszcząc się, opowiedziała mi cały wypadek i surdut oddała. Odebrawszy surdut, ruszyliśmy z oku nieba. Droga wśród puli piasków prowadzona płaską równiną, bory naokoło ją opasały i błękitnie ubramowały. Na polach ruch i zajęcie chłopi orzą i przewracają skiby, na pastwiskach stada bydła i koni, owiec i wlęgłego ptactwa, pastuchy grają na wierzbowych piszczałkach. We wsi mało kto pozostał, Wszyscy poszli na pole, łąki lub doboru. Została tylko gospodyni matka dla gotowania strawy i drobne dzieci. Oto mała gromadka tych krzykaczy zebrała się na ulicy przed studnią. Młodą trawkę szczypią gąski, a dzieci w koszulkach boso opalone narwały kwiatków Powtykały we włosy, za uszy porobiły wianuszki na czoła i chluszczą się w wodzie. Skaczą, to znowu śpiewają, krzyczą lub się gonią. Wioski okolone żółtymi piaskami i zielonością mają białe karczmy, chaty niskie, studnie z żurawiem i krzyż przed wsią. Po piasku leniwo na konie ciągnął. Kozacy znudzeni poczęli się kłócić między sobą. Wyzwiska brutalskie i plugawe sypały się jedno za drugiemi. Krzyki, przekleństwa, bardzo powszechne w codziennej rozmowie Moskali. Z początku nie zwracały naszej uwagi, ale przedłużona kłótnia, hałas ze wszystkich gardeł Zmuszały nas uderzyć Siostra moja zakryła uszy Ja zaś prosiłem Eskortujących o uciszenie się A przynajmniej, żeby Zważając na obecność kobiety Poprzestali wyzwisk Nieczystych I brudnych, ale na próżno Wjechaliśmy W bór, przejechaliśmy Go wreszcie, a kłótnia I wyzwiska nie przerwały się Szczęściem Turkotkuł obrók szosowy, na który znów zwróciliśmy i prędka jazda stłumiła zapał do kłótni i nas uwolniła od nieprzyjemnego słuchania. W karczmie za rowem przy szosie postawionej zrobiliśmy popas. Karczma z czerwonymi okiennicami. Wybielona, wewnątrz czyściutka, wymalowana, na oknach doniczki z kwiatami, białe firanki, do tego gospodyni, porządna, dobra kucharka i obfitość wszystkiego były nam bardzo pod rękę. Na głównych, więcej uczęszczanych traktach polski podróżny nie może uskarżać się na brak porządnych gospod na niesmaczne przyrządzone obiady lub nieczystość w pokojach, owszem, znajdzie się tu porządny wypoczynek i smaczny pokarm. Po doskwierającym południu opuściliśmy karczmę syci i zdrowsi po dobrym obiedzie, za który niewiele nawet zapłaciliśmy. Wózek mojej siostry posuwał się na czele licznego orszaku złożonego z żołnierzy. Żołnierek i rozmaitego ludu Szli oni w różne punkta I chociaż nie znajdowali się pod strażą Powinni byli iść gromadą Pod przewodnictwem kozaka Który ich razem ze mną Każdemu naczelnikowi etapowemu Przedstawił Fizjonomie bardzo pospolite Nie było ani jednej godnej uwagi osobistości Nędza i niewola dziwnie ich upodobniła. Wysoka i sucha kobieta w kolorowych pończochach zdawała się w tej czeredzie najwięcej mieć znaczenia. A to z tego powodu, że miała własną kibitkę i na sukniach perkaliki więcej pstre od innych. Mąż jej żołnierz poszedł na wojnę, więc rząd swoim kosztem odsyła ją do rodziców w Jackiej Guberni. Kibitka jest to wóz z podniesionym przodem, okryty budką, w niej rozpostarta z małym figlarnym chłopcem, zdawała się być obojętną na liczne starania zalotników, którzy jej, jako bogatszej od innych, więcej nadskakiwali. Kobiety opalone, poubierane w pstre, zgałganione perkaliki, fartuszki poszywane z rozmaitych kawałków szły pieszo te zaś, które miały dzieci, jechały na podwodzie. Starzy żołnierze, poodzierani z obszarpanymi szynelami, w zdartych butach, rekruci wyłudzani i oszukiwani przez starych żołnierzy, prawie ciągle piań Wreszcie żołnierze, którzy się od swoich pułków w lazaretach pozostawali. Wybledli, Wynękani przez chorobę, spoceni, zmęczeni, dźwigając na plecach małe tłumoczki, stanowili resztę towarzystwa, z którym miałem podróż odbywać. Ogólne wrażenie tej wojskowej hałastry wcale nie było przyjemne. Wszyscy jednego ubioru, jednej służby, jednego strachu, chociaż różnych języków i fizjonomii. Pomimo umęczenia idące razem nieustannie, gwarzyli, sypali słowami, co na każdej poczciwej twarzy wywołują rumieniec i dowcipkowali kontenci byliśmy, gdy kozacy pozwolili nam to towarzystwo wyprzedzić, za co zawsze spodziewali się i otrzymywali na wódkę. Dla Niepoprawnego Radia PL czytała Katarzyna